Program drugi Polskiego Radia z Warszawy jest szósta. Witamy Państwa tym kwietniowym już świtem. Zofia Kruszewska za konsoletą, Katarzyna Fitz-Williams czuwająca nad całością, Tomasz Szachowski, który przygotował muzykę, i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry. Poranek dwójki. Rozpoczynamy nowy miesiąc, dziś 1 kwietnia, 91 dzień roku. Słońce w znaku barana pojawi się na horyzoncie za 12 minut. Zajdzie o 19.09, a zatem dzień będzie trwał już 12 godzin i 57 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Grażyna, Hugon, Katarzyna, Teodor oraz Zbigniew. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś międzynarodowodawczych Dzień Ptaków, obchodzony od 1906 roku na mocy konwencji o ochronie ptactwa użytecznego. Dziś również, a może przede wszystkim Prima Aprilis, czyli Dzień Żartów, dający prawo do wcipnego oszukiwania bliźnich, zapoczątkowany w połowie XIII wieku, jest obchodzony w wielu krajach świata. Tego dnia można celowo wprowadzać w błąd, konkurować między sobą w przekonywaniu innych by uwierzyli w coś nieprawdziwego. W Polsce zwyczaj prymaprylisowych żartów upowszechnił się w XVII wieku no i w podobnej formie, w jakiej występuje do dzisiaj. Pogoda. Na południowym wschodzie zachmurzenie dziś całkowite i duże z opadami deszczu. Na obszarach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie lokalnie na krańcach południowo-zachodnich oraz początkowo w centrum okresami duże i tam mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie oraz nad morzem na pozostałym obszarze od 10 do 12 stopni. Stopni. Chłodniej tylko na podchalu, tam około 2 stopni. Wiatr słaby na południowym wschodzie umiarkowany, na wschodzie i w centrum porwisty przeważnie północny i północno-zachodni. Tym razem taneczne to nasze powitanie kwietnia. To były kontredanse Ludwiga Wębetowena w nagraniu orkiestry barokowej L'Orfeo pod kierunkiem austriackiej skrzypaczki i dyrygentki Misi Gajk. Siedem minut po szóstej. Zapiski ze współczesności. Wokalistka Monika Bożym wraca z nową płytą zatytułowaną Z Wasowskim Do łóżka. To jej własne spojrzenie na twórczość Jerzego Wasowskiego, współtwórcy kabaretu starszych panów. Album pomyślany jako spójna opowieść o relacjach, emocjach i bliskości. Wszystko jest tu wyciszone, skupione, bardzo blisko słuchacza, bez nadmiaru środków, raczej z uważnością na każdy Szczegół. Z jednej strony to ukłon w stronę piosenek Jerzego Warsowskiego, z drugiej współczesne, bardzo osobiste odczytanie tych piosenek. Wokalistka Monika Bożym odwiedzi nasze studio po 8.30. Porozmawiamy też z aktorką teatralną i filmową Urszulą Grabowską. Film Joanna w reżyserii Feliksa Falka z udziałem aktorki zostanie dziś pokazany w warszawskim kinie Kultura. Zaprosimy Państwa na wspólny spektakl pisarza Szczepana Twardocha oraz reżysera i aktora Roberta Talarczyka, spektakl Pokój w Teatrze Śląskim w Katowicach. Obie strony tego sporu zaczynają posługiwać się językiem, którego logiką jest logika wojny domowej. Nie zabraknie rekomendacji kulturalnych Olgi Brzezińskiej, a o swoim debiutanckim tomiku poezji miłosnej opowie dziennikarz, reporter i pisarz Mariusz Szczygieł. Będzie też relacja naszego specjalnego wysłannika Marcina Majchrowskiego z festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie i felieton językowy dr Agaty Honci. Chodziło o otwarcie się ziemi na procesy wegetacyjne. Cóż to za procesy, tego dowiemy się jeszcze w tej godzinie. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Wiersz na dzień dobry, przegląd prasy, tradycyjnie w środy w wydaniu Jerzego Kisielewskiego. Będzie też kalendarium, a także nasza płyta tygodnia. Tak w skrócie wygląda poranny plan na dziś do dziewiątej. Don't don Don't don don don't, za to z głosem, który potrafi zbudować cały świat. Bobby McFerrin jego wokal grup w utworze Circle Song rzecz oparta na rytmie, powtarzalności i uważnym słuchaniu. Jest 14 po 6. Wojciech Jerzy Has, alchemik polskiego kina. 130 lat temu urodziła się Poja Gojawiczyńska, pisarka, autorka m.in. powieści Dziewczęta z Nowolipe”, Rajska, Jabłoń, Słup ogniste” oraz tomu wspomnień Krata. Z kolei 76 lat temu w Głownię na świat przyszedł Ryszard Brylski, reżyser i autor filmów Debora, Żurek oraz Cudowne. Lato. A co jeszcze wydarzyło się 1 kwietnia? To wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, kiedy dokładnie nie wie nikt. Proszę wybaczyć te drobne żarty, to tylko prima aprilis. A teraz już przechodzimy do faktów. 124 lata temu urodził się prozaik i publicysta Józef Mackiewicz. Józef Mackiewicz... Całym swoim życiu, od wczesnej młodości, był człowiekiem występującym pod prąd opinii publicznej. To rzeczywiście zaczęło się już w dwudziestoleciu międzywojennym. Takim pierwszym sygnałem jego niezgody na powszechnie uznane sądy, na powszechnie praktykowane postawy, to był moment, w którym on zostaje dziennikarzem, przerywa studia w Warszawie, przenosi się do Wilna, gdzie jego brat Stanisław Cat-Mackiewicz zakłada pismo słowu. O Józefie Mackiewiczu mówił profesor Włodzimierz Bolecki. A teraz przenosimy się do Wilna, gdzie 101 lat temu na świat przyszła Józefa Henelowa, publicystka i wieloletnia zastępczyni redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego. W miarę jak postępuje XXI wiek się otwiera przed nami, wydaje mi się nieraz, że z wielu względów i na wiele sposobów prorocy bywają odsuwani na bok. Reżyser, scenarzysta, autor filmów Pętla, Pożegnania oraz rękopis znaleziony w Saragossie. Państwo już dobrze wiedzą, o kim mowa. 101 lat temu na świat przyszedł Wojciech Jerzy Has. On, podobnie jak Wajda, podobnie jak Kawalerowicz, studiował malarstwo na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc on miał wyobraźnię plastyczną i tak wybierał fabuły, żeby dostarczały mu one okazji do takich właśnie wizyjnych filmów, ale nie służyło to tylko efektownym Zderzeniom czy rozwiązaniom plastycznym, ale właśnie takim egzystencjalnym, opowieści o świecie. Mówił niezastąpiony profesor Tadeusz Lubelski. To było w Starym Teatrze w Krakowie. 81 lat temu miał miejsce debiut teatralny Tadeusza Łomnickiego, a debiutował rolą pasterza w sztuce Jerzego Zawiejskiego, Mąż Doskonały. Tu mnie się nie wydawało, że ja mam... Jakieś zdolności w tym kierunku Ja nie byłem świadomy tego To odkryli moi profesorowie Teatr mnie zawsze pociągał To jest zrozumiałe, że w czasie wojny Kiedy nie było możliwości oglądać Teatru Polskiego Ja dużo czytałem Ciągnęło mnie do teatru Ja nie myślałem, że ja będę aktorem a jednak los przewrotny, który Tadeusza Łomnickiego zaprowadził na deski teatru, gdzie debiutował 81 lat temu. 65 lat skończyłby dziś urodzony w Zduńskiej Woli, aktor znany i kochany za rolę w serialu Rancho, Paweł Królikowski. Dydaskalia były pisane tym samym językiem co dialogi. Jak czytali, producent Bogoducha na początku chciał po Bożemu, więc były próby czytane, ale jak zobaczył, co się dzieje na próbach czytanych, żebyśmy nie mogli się pozbierać ze śmiechu. Bo to, to aktorstwo ma do siebie, że to jak się dorwie do, do takiej karmy, to, to, to, no, to nie popuści. No to potem się okazało, że to nie ma sensu, bo to po prostu bo, bo to, bo to nie, nie szło czytanie, tylko był śmiech, rozrabiactwo. Cudowne to były. To cudowne chwile były. A potem teraz trzeba było to wszystko jakby na odwytkę, yy, czyli tam z podszewki na prawą stronę i teraz wejść w to i zagrać na poważnie. Ta opowieść nie jest nachalnie śmieszna. Mówił w archiwalnym nagraniu Paweł Królikowski. Dzisiejsze rocznice przejrzała i przypomniała w naszym dwójkowym kalendarium Maria Czok. Słuchaliśmy amerykańskiego pianisty Richarda Zimmermana, który potrafi ragtime zagrać z lekkością i energią bez cienia muzealnego klimatu. A to do tego jeden z klasyków gatunku Ordnall Ruxe Scotta Joplina. Środowy poranek dwójki, prawie 25 minut po szóstej. Jak wspominałem, dziś poryma aprilis, dzień żartów i śmiechu, tradycja sięgająca średniowiecza upowszechniona w Polsce w XVII wieku, ale w krajach anglojęzycznych Aprilis jest dniem głupców. W samej zaś Szkocji jest to dzień polowania na głupca. Odpowiednikiem Aprilis w, hiszpa... w hiszpańskojęzycznych krajach jest przypadający 28 grudnia Dzień Niewiniątek. Litwa obchodzi Dzień Kłamcy, podobnie jak w Portugalii, gdzie 1 kwietnia jest dniem kłamania. Francuzi w Łosi mają interesujący zwyczaj na pryma prylis. W tych krajach przykleja się do pleców papierową rybę, co ma mieć związek z powiedzeniem dać się złapać jak ryba na wędkę. No właśnie, jak to jest tym Pryma Aprilis, jaki był państwa najbardziej udany żart Pryma Aprilisowi, taki który naprawdę się udał? No a może ktoś z państwa został kiedyś wkręcony tak, że do dziś to pamięta? No i czy w ogóle lubią państwo Pryma Aprilis, czy raczej podchodzą do tego święta z dystansem? W tej sprawie oczywiście mogą do nas państwo poranek dwojkiet polskie radio.pl Pierwsza część koncertu na trzy oboje: Smyczki Continuo, Bedur Jerzego Filipa Telemana w partii obojów Tytus Wojnowicz z zespołem koncertu Avenna pod kierunkiem Andrzeja Mesińskiego. Środowy poranek dwójki jest 6.30. Wiersz? Na dzień dobry. Pisanie jest dla mnie rodzajem poznawania, a należy pisać tak długo, jak długo nam się wydaje, że to ma sens. Mówiła na antenie Polskiego Radia Anna Kamieńska. Urodziła się w 1920 roku w Krasnym Stawie. Debiutowała jako kilkunastolatka prowadzonym przez Józefa Czechowicza Płomyczku. Pierwszy jej tomik poetycki Wychowanie ukazał się w 1949 roku. Pisała w Pierwsze eseje utwory dla dzieci tłumaczyła z kilku języków, m.in. rosyjskiego, bułgarskiego, słowackiego, także z łaciny i hebrajskiego. Jej dziełem jest przekład książki niemieckiego mistyka i teologa Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. W twórczości Anny Kamińskiej jest wiele tekstów, które mogą stać się źródłem życiowej mądrości. Posłuchajmy jednego z wierszy poetki w interpretacji Irene Jun Rzeczy widzialne i niewidzialne Obróć się świecie Ukaż to, co niewidzialne Jabłko widzialne Ukaż niewidzialne jabłko Świerku widzialny Rzuć cień niewidzialnego Widzialna chmuro Spuść deszcz niewidzialny Koniu widzialny Zarżyj snem grzywiastym Niewidzialnym Rzeko widzialna Plusnij niewidzialną falą Wszystkie rzeczy widzialne Tryśnijcie Niewidzialną głębią Utkany z obu przeciwnych Widzialności Widzialny w splocie Z niewidzialnym Świat prawdziwy To co ogląda niewidomy wewnętrznym okiem, co słyszy głuchy uchem skrytym, co kocha człowiek nie sercem, ale samotnością. Jutro w interpretacji samej Anny Kamieńskiej posłuchamy wiersza zatytułowanego Słowo. A przed nami w poranku spotkanie dwóch światów. Fryderyk Chopin bardzo klasycznie i Leszek Możdżer bardzo w swoim stylu. you. Mm -hmm. Drugi Mazurek D-dur opus 33, Fryderyka Chopina w opracowaniu leszka Moszczera, a obok fortepianu, bardzo ważny element tej interpretacji. Majid Kalaji, który swoją subtelną perską perkusją nie tyle prowadzi rytm, co buduje klimat i przestrzeń wokół tej muzyki. Środowy poranek za 22 minuty siódma. W Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Gościnny spektakl Pokój przygotowany przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To jest, proszę państwa, kolejna wspólna realizacja nagradzanego pisarza Szczepana Twardocha oraz dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka. Artyści nie tylko stworzyli spektakl, ale także wspólnie podjęli się jego reżyserii. Pokój to poruszająca opowieść o współczesnej Polsce i Polakach, o naszych ambicjach, lękach oraz niespełnieniach. Twórcy stawiają odważną tezę, że jednym z najsilniejszych spoiw narodowych może być wzajemna niechęć. W rozmowie z Justyną Nowicką artyści podkreślają, jak istotna jest dla nich wspólna praca i dialog w procesie twórczym. To jest w zasadzie trzecia rzecz, którą robimy razem z Robertem i ja bardzo lubię z Robertem pracować, lubię dla Roberta pisać. Dzięki Robertowi i przez Roberta polubiłem teatr, stąd tutaj jestem. A tak naprawdę, kto był pierwszym poruszycielem tego projektu, to ty powiedz, bo ja już nie, nie no pamiętam. Twojej... ja byłem, bo no. Szczepan jest człowiekiem bardzo zajętym. Znaczy nie mówię, że ja nie jestem zajętym, ale nie w teatrze Szczepan, no więc yy, po obyku, który z... trzy lata temu, nie? Byłem premiera. No tam co jakiś czas są gadamy, mówię, to może byśmy coś zrobili? Ja mówię, nie mam teraz czasu, piszę książkę, on teraz czasu piszę książkę. No i rozmawialiśmy z Krzyśkiem Głuchowskim, czy ja rozmawiałem, i on mówi, może byście coś zrobili dla nas, więc ja zadzwoniłem do Szczepana i mówię, Krzysiek Głuchowski proponuję, żebyśmy coś zrobili. No i no, ja najpierw bo nie mam czasu, ale była jakaś chwila dłuższa pauzy. No i po czym, ale co? No jak już słyszałem co, to znaczy, że coś robimy. No i było parę pomysłów i ostatecznie skończyło się na pokoju, czyli na sztuce, którą Szczepan specjalnie napisał dla Teatru Słowackiego. Uzgodniliśmy wspólnie że robimy to razem, bo taką mamy zasadę, Taki stworzyliśmy team, co dla mnie jest bardzo ważne i istotne w tam jakiejś twórczości tak zwanej. To jest myślę, że ciekawe dla Szczepana, bo on nie lubi teatru wbrew temu co mówi, a, a dzięki spotkaniu ze mną, może nie, nadal nie lubi teatru, ale lubi robić teatr przynajmniej czasami I, i to jest fajne. Myślę, że jakoś się tam zapełniamy, mamy wspólne bezpieczeństwo, jakąś radość ze spotkania. Też dużo jest, tak jak mówię, różnych przeciwności, losu, które nas spotykają, ale najważniejsze jest to, jak tam sobie razem wspólnie po tym teatrze podróżujemy i co tam peregrynuje. To jest ciekawość dla mnie i mam nadzieję, że również dla Szczepana. Robimy trzecią rzecz, więc jak mnie mam działa. To może idea tego przedstawienia czy inspiracja, temat, bo tak y, ta krótka scena no, pokazuje, że to są takie sytuacje, rozmowy, które mogłyby być w dowolnym telewizorze teraz albo takie, takie rzeczy słyszymy. Znaczy, mam nadzieję, że jeszcze nie mogły być w dowolnym te telewizorze, bo tutaj mamy sytuację y, wojny domowej, prawda? To jest pewnego rodzaju political fiction. I mam nadzieję, że takim pozostanie. Mam nadzieję, że nie ma tutaj ani trochę elementu proroczego. Na szczęście nie jestem prorokiem, jestem tylko człowiekiem od wymyślania historii. No i to jest właśnie taka wymyślona historia. No bezpośrednią, znaczy inspiracją, tematem raczej tego jest ten głęboki i fundamentalny, Podział polskiego społeczeństwa, który, je, który przecina polskie społeczeństwo na pół. Dokładnie, na pół. I ja od dłuższego czasu obserwuję, jak, jak wszyscy obserwujemy, że obie strony tego sporu zaczynają posługiwać się językiem, którego logiką jest logika wojny domowej. No jak się długo posługuje językiem, który jest językiem wojny domowej, no to w któreś miejsce to w końcu doprowadzi. Ja się bardzo obawiam tego. No i... To o tych obawach również jest, jest ten spektakl chyba. Jeszcze cofnęłabym się do tego, co mówił pan, pan Robert. Dlaczego pan nie lubi teatru? To znaczy, pan nie ma zaufania Proszę, do teatru? Teraz wytłumacz, dlaczego to ja nie jest lubię jakby... teatru. Dziękuję, Robert. Bardzo. Tak. Nie, no to nie jest tak, że ja nie lubię teatru. Nie jestem ani pilnym, ani doświadczonym widzem. Nie jestem też. Yy często zdolny zrozumieć takiego bardzo wysoko artystycznego teatru, który wydaje mi się jakoś poza moimi wyobrażeniami. Ja jestem, ja, tak mówię, ja jestem zawodowym opowiadaczem historii i mnie interesuje opowiadanie historii, więc o ile to medium może służyć do opowiedzenia historii, to, to taki teatr mnie interesuje. Tak. Myślę, że o to chodzi, że my obaj jesteśmy z opowiadania historii, z filmu, z literatury, siłą rzeczy Szczepan więc yy, wydaje mi się, że nie rozumiemy i nie lubimy takiego teatru, który jest teatrem destrukcji jak się ładnie mówiło parę lat temu dekonstrukcji. Mnie taki teat nie interesuje. Interesuje mnie ta, w którym się opowiada historię, no i dlatego a ten teatr no, zaczyna wracać powoli, więc dla nas to jest interesujące i dlatego tak trochę z przekąsem, trochę żartem, trochę półserią mówimy obaj, że tego teatru nie lubimy, chociaż ja jestem 20 lat dyrektur, nie mam wyboru, ale przyglądamy się temu, co się dzieje i tam, gdzie jest historia, no a Szczepan pisze te historie genialnie, no tam w dwójkę wkraczamy i myślę, że to o to idzie z tam nielubieniem teatru lub lubieniem. Lubimy taki teatr, jaki robimy, a czy widz go polubi, no to już jakby jest inna rzecz, mam nadzieję, że tak. Wspólna praca i dialog w procesie twórczym Szczepana Twardocha i Roberta Talerczyka, wspólny spektakl Pokój będzie można zobaczyć dziś gościnnie na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach dwukrotnie o godzinie 17.30 oraz o 20.00. spotkanie Johna Lennona i Polema McCartney'a z muzyką Henrygo Persela w wykonaniu Lauten Company pod batutą Wolfganga Kacznera, no okazuje się, że między barokiem a Beatlesami wcale nie ma aż tak dużego dystansu. Pierwsze wzmianki o żartobliwych obchodach 1 kwietnia pochodzą z Francji. Było to związane z wydarzeniem z 1564 roku, kiedy to Karol IX przesunął początek roku z 1 kwietnia na 1 stycznia, a osoby, które wciąż świętowały nadejście Nowego Roku na początku wiosny, nazywano wówczas kwietniowymi głupcami. Choć dziś informacje można szybko zweryfikować, te w przeszłości żarty i oszustwa prymaprylisowe mogły łatwiej uchodzić za prawdę. W 1989 roku nad Londynem pojawiło się UFO. Jak się ostatecznie okazało, był to tylko balon na gorące powietrze w kształcie spotka, a za całą akcją stał Richard Branson. Pytałem państwa, jaki był najbardziej udany żart prymaprylisowy, taki, który na naprawdę się udał. No i czy zdarza się Państwu uwierzyć w coś zupełnie nieprawdopodobnego tylko dlatego, że był 1 kwietnia? Czy dziś łatwiej kogoś wkręcić? Czy raczej, raczej jesteśmy bardziej czujni? Czekamy na Państwa wiadomości. Poranek Radio.pl. No i napisała do nas stała słuchaczka pani Anna z Warszawy. Czy dotarła do Państwa wiadomość o spodziewaniu? publikacji książki z przyborą w kuchni. Podobno promocja już wkrótce. To oczywiście w nawiązaniu do naszego dzisiejszego gościa Moniki Bożym i jej najnowszej płyty z Wasowskim do łóżka. Czy Pryma Aprylis ma jeszcze sens w świecie, w którym coraz trudniej odróżnić prawdę od żartu? Zapraszam Państwa do pisania w sprawie Pryma Aprylis. Poranek 2 Polskie radio.pl za 8 minut siódma. Przypadki słowa. I pora na drugie w tym tygodniu spotkanie z językoznawczynią, doktora Gatą Hońcią, a dziś oczywiście będzie mowa o 1 kwietnia. Dziś 1 kwietnia, czyli prima aprilis. Wyrażenie książkowe, jak twierdzą niektóre słowniki. Inne z kolei zostawiają mu neutralność stylistyczną. Łaciński aprilis, czyli kwiecień, prawdopodobnie wywodzi się od czasownika aperio aperire apertus, otwierać, i chodziło o otwarcie się ziemi na procesy wegetacyjne. Nazwa aprilis została przejęta przez większość języków europejskich. Przez pewien czas była i w polszczyźnie. W formie spolszczonej właśnie apryl ma poświadczenia głównie w poezji XVIII i XIX wieku. Franciszek Dionizy-Kniaźnin pisał tak. – Korynno, uwierzyłaś, sądzę? Ach, błądzisz pani, oto masz dzisiaj pierwszy apryla, co nas omyla. Z kolei Juliuszowi Słowackiemu zawdzięczamy nie tylko wyrażenie aprylowe chłody, Lecz także cytat Chwała Bogu, że przecie stoję o swej sile na brzegu, kędy maję widzę i apryle. Teksty niezbicie dowodzą, że dawniej nazw miesięcy używaliśmy niejako w dwóch obiegach, w dwu rejestrach: wyższym literackim, może nawet w pewnym ujęciu szlacheckim i w niższym, codziennym, i tym dwuobiegom odpowiadała podwójność nazewnicza. Oprócz stycznia był januar, oprócz kwietnia – apryl, oprócz września – september. Z czasem podwójność nazewnicza odeszła w niepamięć, była po prostu nieporęczna. Spośród nazw zapożyczonych z łaciny zostawiliśmy sobie tylko marzec i maj, a pozostałe miesiące nazywaliśmy i nazywamy w sposób całkowicie rodzimy. Nie ma więc we współczesnej polszczyźnie śladu po samym aprylu, ale wyrażenie prima aprilis przetrwało i warte jest wzmianki. Przede wszystkim nazywa dzień – 1 kwietnia, ale jest to taka nazwa, która przywołuje zwyczaj prankowania, czyli oszukiwania się nawzajem dla żartu. Ktoś się zwierza – ja tylko sobie robię psikusy w prima aprilis – Ktoś inny, dziennikarz, pisze, wieść o tym meczu rozniosła się 1 kwietnia i początkowo wydawało się, że jest to żart na prima aprilis. No, zauważmy, że zupełnie inny sens niosą zdania, urodziłem się 1 kwietnia i urodziłem się w prima aprilis, choć oba przywołują tę samą datę. Prima aprilis to również nazwa żartu, samego tego żartu, który się robi w prima aprilis. Cytat. Słysząc 1 kwietnia 1983 roku propozycję przystąpienia do zespołu, młody Wirtuos pomyślał, że to prima aprilis. Pomyślał, że to żart i propozycję odrzucił. Ciekawe, że słowniki zgodnie podają dwojaką możliwą wymowę tego wyrażenia – prima aprilis albo prima aprilis z głoską y. I chociaż co do wymowy są zgodne, to zupełnie się nie zgadzają co do właściwości gramatycznych tego naszego właśnie wyrażenia. Większość źródeł twierdzi, że niezależnie od znaczenia prima aprilis to wyrażenie nieodmienne. Ale są słowniki, które podają taką informację – jako nazwa dnia nieodmienne, ale jako nazwa żartu może być odmieniane. Na przykład, nie spodziewałam się takiego prima aprilisu lub spotkały mnie dziś dwa prima aprilisy, śmiałam się do rozpuku. I naprawdę, informacja ta właśnie gramatyczna, proszę mi wierzyć, to nie jest prima aprilis. Do usłyszenia. Do usłyszenia kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu słowo się rzekło z językoznawczynią doktora Gatą Hońcią w najbliższy poniedziałek za 3 minuty 7 na zakończenie pierwszej godziny poranka Dider Lockwood, skrzypek, który potrafi grać jazz z ogromną swobodą.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 Poniedziałek Wielkanocny o 22. Krzysztof Dziuba. Ożywiona drama Bogusławskiego. Wielcy artyści w Wielkim Teatrze. Zapomniany teatr, odkryty po stuleciu. To wszystko dziś, po godzinie 13. Zapraszają Monika Pilch i Tomasz Mościcki.